Portal Niezła Sztuka.net zaprasza do wysłuchania artykułu Urszuli Kozakowskiej-Załchy Jan Stanisławski, wielki malarz małych obrazów. Wielki brodacz o ogromnym poczuciu humoru, z wykształcenia matematyk, który zapałał miłością do malarstwa. To dzięki jego miniaturowym obrazkom pejzaż stał się w sztuce polskiej samodzielnym bytem. Lubił dobre jadło i sztukę, która niczego nie udaje. Charakterystyczna, monumentalna wręcz postać Stanisławskiego, znanego również z wybuchowego i trudnego charakteru, barwnie wpisała się w krajobraz modopolskiego Krakowa. Jan Stanisławski to jeden z najwybitniejszych malarzy okresu młodej Polski, doskonały pejzażysta, autor niezliczonej liczby niewielkich krajobrazów. Sam artysta porównywał się żartobliwie do słonia podnoszącego trąbą pomarańcze. Zaś Julian Fałat, który zaprosił go do Krakowa do objęcia katedry pejzażu renomowanej szkoły sztuk pięknych, odnosząc się do wybuchowego charakteru mistrza, pytał retorycznie Po co ja tego Bismarka do Krakowa sprowadziłem? Niezależnie jednak od charakteru czy postawy, twórczość Stanisławskiego należała i należy do bardziej lubianych epizodów polskiej sztuki. Ukraina Jan Stanisławski urodził się w 1860 roku w Olszanie, w pobliżu Smiły i Korsunie na Ukrainie, w rodzinie Karoliny z i Antoniego Stanisławskiego, prawnika, poety i tłumacza boskiej komedii. Dom Stanisławskich, według słów Józefa Mechofera był jednym z tych spotykanych w Rosji polskich centrów kulturalnych, które przyciągają światłe elementy miejscowe i żyją długo w pamięci sfer inteligentnych. Atmosfera rodzinnego domu miała zapewne istotne znaczenie w kształtowaniu osobowości artystycznej Stanisławskiego. Artysta zaczął malować amatorsko już jako dziecko, pod okiem zaprzyjaźnionego z rodziną Eugeniusza Wrzeszcza, pejzażysty z Kijowa. Jednak była to bardziej dziecięca rozrywka niż zalążki przyszłej profesji. Początkowo widział swoją ścieżkę kariery w przedmiotach ścisłych, studiował matematykę na Uniwersytecie Warszawskim, zdobywając nawet tytuł kandydata nauk matematycznych. Zmianę w zainteresowaniach Stanisławskiego spowodował jego pobyt w Petersburgu i wizyta w remitarzu, którego zbiory sztuki europejskiej wywarły na nim prawdopodobnie tak wielkie wrażenie, że postanowił porzucić karierę matematyka i poświęcić się malarstwu. Pojawiały się również plotki o nieszczęśliwej miłości Stanisławskiego, która to sprawiła, że odwrócił się od nauk ścisłych i postanowił zostać artystą. W Warszawie uczęszczał do klasy rysunkowej Wojciecha Gersona, a po przenosinach w 1883 roku do Krakowa zapisał się do Szkoły Sztuk Pięknych, do pracowni Izydora Jabłońskiego i Władysława Łuszczkiewicza. Jednak nauka w szkole krakowskiej zawiodła go i szybko ją przerwał, wyjeżdżając w 1885 roku do Paryża, gdzie uczęszczał do pracowni Karolusa Durana, portrecisty i malarza historycznego. Pracował również samodzielnie, malując szereg maleńkich pejzaży, głównie wspomnień z wędrówek po ukochanej Ukrainie. Te niewielkie, pełne słońca pejzażyki zaprezentował z dużym sukcesem i pochlebnymi opiniami krytyki artystycznej w 1890 roku na paryskim Salon du Champ de mars W Paryżu zaprzyjaźnił się z Pouvisem de Chavannes oraz Józefem Hełmońskim. Paryż jednak nie zrewolucjonizował go, lecz uświadomił i utwierdził w słuszności własnych poszukiwań malarskich, które podbudował tu teoriami impresjonistycznymi i powrócił do Krakowa. W 1897 roku na zaproszenie Juliana Fałata, dyrektora Szkoły Sztuk Pięknych, objął stanowisko profesora w Katedrze Pejzażu. Angaż ten zbiegł się z przeprowadzaną przez Fałata po śmierci Jana Matejki reformą szkoły mającą na celu przekształcenie uczelni w Nowoczesną Akademię Sztuk Pięknych. Do grona profesorskiego zostali wówczas powołani młodzi malarze propagujący nową sztukę, wśród których obok Stanisławskiego był Teodor Aksentowicz, Jacek Malczewski, Józef Mechofer, Leon Wyczółkowski, Stanisław Wyspiański. Jedynie Olga Boznańska odmówiła przyjęcia profesury, obawiając się powrotu z Paryża do Krakowa i konieczności porzucenia własnej, tak ważnej dla niej sztuki. Szkoła Stanisławskiego Jan Stanisławski z niezwykłym entuzjazmem zaangażował się w pracę pedagogiczną, a jego przedmiot, początkowo nieobowiązkowy, Zmienił się w katedrę, nazwaną z czasem Szkołą Stanisławskiego. Szybko stała się najbardziej popularna na całej Akademii. Uczniowie wprost go ubóstwiali. Zajęcia odbywały się zarówno w murach Akademii, jak i na tzw. wieczorach kompozycyjnych w gościnnym Domu Państwa Stanisławskich w Krakowie przy ulicy Pańskiej, dziś ulica Marii curie Skłodowskiej. Jednak największą zasługą profesora było wyprowadzenie uczniów ze sztalugami poza mury uczelni w plener, a tym samym zerwanie z dotychczasowymi akademickimi metodami nauki. Pierwsze kilkugodzinne i początkowo nieliczne plenery odbywały się w godzinach szkolnych, najczęściej na krakowskich plantach czy w ogrodzie botanicznym. Z czasem dzięki specjalnemu corocznemu dofinansowaniu przekształciły się w kilkutygodniowe plenery poza Krakowem w Tyńcu, porąbce Uszewskiej i wreszcie w Zakopanem. Pracownie pejzażu Szkoły Stanisławskiego opuściło ponad 60 uczniów. Część z nich, Stanisław Kamocki czy Stefan Filipkiewicz, pozostała wierna malarstwu pejzażowemu. Część, między innymi Alfons Karpiński, Ignacy Pieńkowski, Tadeusz Makowski, a nawet, co zaskakujące, Stanisław Ignacy Witkiewicz, po krótkiej fascynacji swoim mistrzem poszła własną drogą artystyczną. W centrum życia towarzyskiego Krakowa. Jan Stanisławski odegrał również istotną rolę w życiu ówczesnego Krakowa, który na przełomie XIX i XX wieku uchodził za intelektualną stolicę Polski. Współpracował z założonym w 1897 roku tygodnikiem literackim Życie. Był stałym bywalcem i współpracownikiem Teatru Krakowskiego gościem pierwszej artystycznej kawiarni café Restaurant de Suède prowadzonej przez Ferdynanda Turlińskiego, a po jej bankructwie wraz z całą krakowską bohemą przeniósł się do cukierni Jana Michalika przy ulicy Floriańskiej zwanej Jamą Michalikową, gdzie z czasem stał się admiratorem działającego tam od 1905 roku kabaretu Zielony Balonik. Wykształcenie miał wszechstronne. Nauki ścisłe, stały się podmurówką, pod solidną, uporządkowaną wiedzę w zupełnie innym, humanistycznym obszarze. Zaś błyskotliwy umysł przejawiał się w ciętych ripostach i rubasznych dowcipach. Był również Stanisławski wraz z Józefem Hełmońskim inicjatorem powołania w 1897 roku tak ważnego dla sztuki polskiej Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka, skupiającego wybitne indywidualności krakowskiego świata artystycznego. Dzięki swojej wiedzy i niezwykłej inteligencji Stanisławski stał się nie tylko niekwestionowanym spiritus z ugrupowania, ale zdobył również wśród artystów ogromny autorytet. Z jego pochwałami bądź krytyką liczyli się prawie wszyscy i to nie tylko z szacunku do niego, ale też, jak wspomina w swoich pamiętnikach malarz Jan Skotnicki, z obawy przed jego wybuchowym charakterem, jego pięścią, kijem, krzykiem, tą słynną, gwałtowną stroną jego charakteru. Pejzażowe okna na świat Twórczość artystyczna Jana Stanisławskiego obejmuje setki niewielkich, pełnych uroku pejzaży. Początkowo realistyczne, już podczas swoich studiów krakowskich zaczęły nabierać rysów charakterystycznych dla Stanisławskiego i widocznych m.in. w kompozycji Dziki bez czy Stary mur. Był to styl nadal bliski realizmowi poznanemu w klasie Wojciecha Gersona, ale już z odważnym innowatorskim kadrowaniem eksponującym pierwszy plan. Kolejną zmianę przyniósł pobyt w Paryżu, kiedy to artysta zbliżył się do nastrojowego i lirycznego impresjonizmu. Wtedy też powstaje chyba najsłynniejszy jego pejzaż – Ule na Ukrainie. Czasem, już po powrocie do Krakowa, pejzaże zaczęły ewoluować w stronę ekspresjonizmu. Były coraz bardziej dynamiczne, malowane szybką i swobodną plamą barwną. Często w tych panoramicznie malowanych krajobrazach pojawiła się duża połać nieba pokrytego skłębionymi chmurami, które najdoskonalszą formę otrzymały w 1898 roku w kompozycji Stodoły w pustowarni. Stanisławski uwielbiał kwiaty, ale też suche, stepowe trawy czy słynne bodiaki, które umieszczą niejednokrotnie na pierwszym planie swoich kompozycji. Kadrował je niczym fotograf botanik. By następnie wykorzystać jako pretekst do malowania efektownych, pełnych kompozycji. On i przyroda to jedno. W odtwarzanym krajobrazie, w tych kwiatach, w tych legendarnych swych bodiakach, w ziemi i wodach, w drzewach, w roli, kochał się z podświadomym uczuciem, że on i przyroda to jedno. Braterstwo to miszało mu się na palecie z farbami, gdy widzianą naturę przeobrażał w obraz. To właśnie on wywalczył na polskim gruncie. Należne pejzażowe miejsce. Tym samym zwykłe elementy krajobrazu nobilitował do pierwszoplanowych bohaterów obrazów. Były one również pretekstem do odtwarzania gry światła i emocji kolorystycznych. Malował szybko stosując szerokie, najczęściej poziome pociągnięcia pędzlem i uzyskując dzięki nasyconej tłustej farbie efektowne powierzchnie fakturowe. Odkrył również zmienność refleksów na wodzie, czemu dał wyraz w 1900 roku w swoim kolejnym arcydziele malowanych w pustowarni secesyjnych w formach topolach nad wodą. Podjął tu malarski problem refleksów, zmienności, odbicia, sugerując równocześnie symboliczne skojarzenia związane z problemem przemijania. Kontynuacją tych zainteresowań stała się seria widoków Wisły w Tyńcu, a przede wszystkim impresjonistyczny wręcz cykl widoków Dniepru, uchwyconych o różnych porach dnia, roku, przy zmiennej pogodzie. Nagły koniec. Stanisławski zmarł nagle, w 1907 roku. Jego tusza sprawiła, że cierpiał na różne schorzenia, cukrzycę, niewydolność nerek, chorobę serca. Nie słuchał jednak lekarzy i zamiast oszczędzać się i pojechać na kurację do Egiptu, w 1906 roku było w zakopanym Wiedniu, na Ukrainie. Zmarł 6 stycznia na zawał podczas przygotowań do swojej wystawy jubileuszowej. Jego uczniowie w dowód pamięci mistrza urządzili w krakowskim pałacu sztuki jego wystawę. Zaprezentowano na niej ponad 150 prac Stanisławskiego i dzieła jego najwybitniejszych uczniów. Wyspiański swój szacunek do Stanisławskiego uwiecznił we fragmencie wesela, nadając tym maleńkim dziełom wielkiego człowieka wieczną pamięć. A trafiej ty orły sproc, a ja wolę gaj spokojny, sad cichy, woniami upojny, żeby mi się kwieciły jabłonie, żebym miał kąt z Bożej łaski, maleńki jak te obrazki, co maluje Stanisławski.